Po lat 60. XIX wieku Galicja była prowincją cesarstwa Austrii bez swobód obywatelskich, możliwości zakładania stowarzyszeń z językiem niemieckim w szkołach, wzrostem znaczenia policji, która miała mieć baczność na sposób myślenia ludu. To było nie królestwo Galicji i Lodomerii, ale jak mówiono złośliwie królestwo Policji i Landwerii, pod panującym od 1848 roku cesarzem Franciszkiem Józefem I. Dla Polaków najbardziej opresyjny z zaborów, zacofany z dużą liczbą analfabetów. Tak zwana bieda galicyjska powodowała, że w monarchii cywilizacyjnie za Galicją była tylko Bukowina. Takiego stało się, że po 1860 roku Galicja doczekała się autonomii, polskiego samorządu, administracji swobodnego rozwoju i stała się, jak mówiono, arką, gdzie przechowywana jest Polska, by się kiedyś odrodziła. Także świątynią nauki i sztuki, zdaniem Michała Bobrzyńskiego, posła do Sejmu Krajowego w Lwowie i Rady Państwa w Wiedniu. Można było wywieszać biało-czerwone flagi, śpiewać, jeszcze Polska nie zginęła, porozumiewać się po polsku nawet w oficjalnej korespondencji ze stolicą Cesarstwa. A blisko 40 Polaków zrobiło kariery polityczne w Austrii od ministra w górę. Na tle innych zaborów to niezwykła sytuacja autonomia de facto nawet większa niż de jure. Dlaczego wśród wszystkich ziem rozbiorowych to Galicja zapisała się pozytywnie w społecznej pamięci, tak jak i cesarz Franciszek Józef? Galicja autonomiczna, pochwała podległości czy droga do niepodległej? Historia Żywa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 Nie tak szybko. Od 1848 roku, od wiosny ludów, władze sprawuje w cesarstwie Austrii Franciszek Józef I. Jaka jest wtedy sytuacja wewnętrzna, sytuacja międzynarodowa, poprzedzająca te lata autonomii, lata 60.? Które z tych wydarzeń, wewnętrzne czy zewnętrzne, mają znaczący wpływ na nadchodzące zmiany? Kilka wydarzeń będzie rzutowało bardzo mocno na to, co będzie się działo w ostatnim półwieczu monarchii, w szczególności właśnie na terenie Galicji. Po pierwsze, dokonane w 1848 roku, właśnie w czasie Wiosny Ludów, uwłaszczenie chłopów w tym zaborze. Ten ruch polityczny został wykonany przez gubernatora Galicji po to, żeby uprzedzić i uprzedził dosłownie o kilka dni organizujących się znowu do powstania Polaków w czasie Wiosny Ludów. A więc zagrożenie, że tak powiem, monarchii przez ruch niepodległościowy Polski sprawiło, że monarchia zareagowała w sposób najkorzystniejszy dla chłopa, dając mu wolność. To była dość oryginalna pacyfikacja nastrojów. Tak, oryginalna i w gruncie rzeczy korzystna długofalowo dla sprawy polskiej, choć krótkoterminowo podcięła szansę na jakiś szerszy ruch polityczny, którym szlachta mogłaby porwać chłopów w Galicji, ale tych szans chyba wtedy nie było, bo pamiętajmy, to było zaledwie dwa lata po rabacji galicyjskiej, po sprowokowanej przez administrację austriacką wyjątkowo perfidnej akcji podjudzenia chłopów do wyżynania szlachty. No, ale Zostają skutki. Chłopi zaczynają proces wychodzenia z mentalności niewolniczej i już po 20-30 latach zaczną dochodzić do takiego poziomu wolności, w którym można świadomie wybrać naród i obywatelską, jeżeli można już tak powiedzieć, świadomość przynależności i obowiązków z tą przynależnością się wiążących do narodu polskiego. Drugie wydarzenie bardzo ważne związane z Wiosną Ludów to jednak straszliwe przykręcenie śruby w zaborze austriackim. Przepraszam za ten kolokwializm, ale on jest bardzo obrazowo adekwatny do tego, co się działo. To był najgorszy zaborów, najsilniejsze prześladowania, najbardziej tempa biurokracja, która starała się likwidować w zarodku każdy przejaw polskości w klasie, w szkoły podstawowej w Krakowie, jak czytam wspomnienia z tamtej epoki, w każdej klasie był jakiś donosiciel, służył właśnie owej policyjnej inwigilacji, która miała być wszechobejmująca, wszechogarniająca, żadnej możliwości mówienia po polsku, tym bardziej w publicznym korespondowaniu, czy w sądach, czy na uniwersytecie używania tego języka. Przykładem niech będzie to, że ktoś tak niewinny, jak nam się wydaje, jak hrabia Aleksander Fredro, znakomity komediopisarz, został aresztowany w 1849 roku, ponieważ w swoim majątku, jak doniósł właśnie jeden z takich szpicli policyjnych, powiedział, że trzeba przepędzić diabła w stosowanym kapeluszu. No, jak każde inne, prawda? Jak każde inne, tak. A śledczy zrobili z tego aferę polityczną, że Fredro wzywa do wypędzenia cesarza, to jest zdrada stanu, za którą grozi 20 lat więzienia. Dopiero w 1854 roku Fredro został uwolniony od tego zarzutu. To ciekawa historia i chyba mało znany fakt, ale dlaczego Fredro został uwolniony z zarzutu konkretnie w 1854 roku? Co takiego się wydarzyło? Zelżało. Otóż wybuchła wojna krymska, wojna, w której Rosja znalazła się w konfrontacji z zachodnimi mocarstwami, które poparły Turcję. I Rosja liczyła wtedy bardzo, że Austria jej pomoże. Rosja przecież pomogła Austrii stłumić wiosnę ludów, wysłała 200 tysięcy swoich żołnierzy na czele z Paskiewiczem, by stłumić powstanie węgierskie. Ale Austria nie pomogła Rosji. No właśnie, Austria zdradziła Rosję, co było dla Rosji ogromnym zaskoczeniem. Tak odbierali to Rosjanie, niemal jak cios w plecy, chociaż oczywiście do żadnej wojny z Austrią nie doszło, ale Austria zajęła postawę tak zbrojnej neutralności wobec Rosji, zamiast pomóc Rosji, na co liczył car Mikołaj. A to oznaczało, że Rosja i Austria zaczynają wchodzić na kurs kolizyjny. Powodem tej kolizji były sprzeczne interesy na Bałkanach, gdzie Rosja i Austria rywalizowały od wpływy, zresztą już od ponad 100 lat. Ale teraz okazało się, że ta... Rywalizacja nadal ma znaczenie, że wspólnota interesów państw rozbiorowych w trzymaniu pod kontrolą Polski jednak zderza się z innym zestawem sprzecznych interesów, które zaczynają dzielić Austrię i Rosję. I tu się pojawia nadzieja właśnie dla Polski, jeżeli zaborcy zaczynają patrzeć na siebie nawzajem krzywym okiem. I właśnie w związku z tymi zmianami, które powoli się zaczynają po wojnie krymskiej, w 1860 roku zostaje mianowany ministrem stanu, czyli jakby premierem rządu w Wiedniu hrabia Genor Gołuchowski, przedstawiciel galicyjskiej arystokracji. Konserwatysta. Tak, ale światły konserwatysta rzeczywiście z konkretnym programem zmian dających większą autonomię krajom koronnym cesarstwa, w tym Galicji, a więc większą władzę w ręce sejmów krajowych, które istniały w każdym kraju imperium habsburskiego, w tym w Galicji istniała. Taka instytucja jak Sejm Krajowy od wielu już dziesiątków lat. Teraz miała otrzymać więcej władzy. No niestety okazało się, że nie podoba się to niemieckiej części elit Imperium. Gołuchowski został w związku z ich intrygami odwołany, a te pierwotne plany szerokiego zautonomizowania prowincji Imperium, w tym Galicji, zostały czasowo odłożone. Potem przyszło powstanie styczniowe, przez chwilę rzeczywiście stosunkowo łagodne podejście władz austriackich pozwalało nawet na spore przemycanie broni, jak i udział ochotników z Galicji w powstaniu styczniowym, ale wszystko to skończyło się wprowadzeniem stanu wojennego w Galicji i znów aresztowaniami, prześladowaniami. Wśród organizatorów będą późniejsi stańczycy organizatorów powstania na tym terenie, choćby Stanisław Tarnowski absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, który na półtora roku trafi do więzienia austriackiego. Wielu trafi do więzienia austriackich w związku ze swoim udziałem w powstaniu styczniowym, aż przychodzi kolejny przełom. Tym przełomem była wojna austriacko-pruska i to był najważniejszy przełom, który się dokonał w sytuacji zewnętrznej Galicji, który utoruje drogę galicyjskiej autonomii, a mianowicie Prusy na czele z kanclerzem Bismarckiem dążyły do zjednoczenia wszystkich ziem niemieckich pod swoją kontrolą. Austria starała się utrzymać swoją pozycję czołowego mocarstwa w Europie Środkowej i w ten sposób te dwa państwa zderzyły się militarnie. W 1866 roku Austria została pobita na głowę. W tej wojnie. Czy doszło do zachwiania podstaw Cesarstwa habsburskiego, Gwóźdź do trumny? Bismarck był niezwykle roztropnym politykiem, bezwzględnym oczywiście, zwłaszcza w zwalczaniu Polaków, ale roztropnym i wyraz tej roztropności dał w momencie zamykania wojny z Austrią, ponieważ podyktował jej pokój bardzo łagodny w istocie, nie zabierał żadnych terytoriów Austrii. Ale jasno pokazał, że Prusy dokonają dalej pełnego zjednoczenia Niemiec. Austria wypada z gry o przyszłość Niemiec. Czyli Austria staje się mniej mocarstwem niemieckim, jak była do tej pory. Ustępuje miejsca Prusom w tej roli. Gdzie zatem Austria może szukać no, jakiegoś źródła nowej siły podreperowania swojej pozycji mocarstwowej? Na Węgrzech. Tak Nie, na Bałkanach. Mhm. Na Bałkanach. W rywalizacji z Rosją. To oznacza, że przyszłość Austrii jako mocarstwa zależy od tego, o ile udaje się powstrzymać imperialne zapędy Rosji na terenie Bałkanów. A więc Austria jest i w przyszłości można przewidywać przeciwko Rosji i staje się, no, w każdym razie upokorzona przez Prusy, czyli między trzema zaborcami pojawiają się tarcia, konflikty, czyli gdzie Polacy mogą szukać nadziei tylko w Austrii w tej sytuacji. I Austria także musi szukać zmian, by odnaleźć na nowo swoją imperialną tożsamość. Miał pan profesor o poszukiwaniu przez Austrię możliwości powrotu do swojej imperialnej przeszłości po osłabiających ją konfliktach z Prusami i Rosją. Austria zdecydowała dokonać podziału cesarstwa na część węgierską i austriacką, do tak zwany Ausgleich, to było w 1867 roku. Czy to jest ten przełomowy rok dla autonomii Galicji? i projekt ogólnej reformy wewnętrznej imperium, taka, żeby też nie-niemieckie narody dopuścić przynajmniej w jakiejś części do większego samorządu, do większej autonomii. I to jest właśnie moment, kiedy konserwatyści w Galicji zaczynają prowadzić swoją grę, grę o autonomię dla Galicji. To jest moment, kiedy w grudniu 1866 roku Sejm Galicyjski formułuje ten słynny adres przy tobie najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy. Rodzaj konstytucji. To może raczej rodzaj deklaracji ugodowej w stosunku do Austrii. Cała reszta zależała od tego, czy ta propozycja ugody sformułowana przez elity galicyjskie zostanie przyjęta w Wiedniu, czy nie. W pełnym zakresie nie została przyjęta. To trzeba świadomić sobie, że tak zwana autonomia galicyjska nie była, tak jak słusznie pani redaktor powiedziała, sformułowana w pełni de jure i że miała charakter właściwie naderograniczony. A mianowicie te uprawnienia, jakie uzyska w ciągu kolejnych dwóch, trzech lat Sejm Krajowy w Galicji, będą sprowadzały się niemal wyłącznie do kwestii językowych, szkolnych, kulturowych. Ktoś powie, no to jest bardzo ważne, rzeczywiście z punktu widzenia Polski pod zaborami gdzie w Rosji prześladowania osiągnęły swój szczyt polskości, prześladowania oczywiście języka polskiego, a w Prusach właśnie zaczynał się kulturkamp, no to to, że w Galicji będzie można teraz zacząć mówić publicznie po polsku, sądy stopniowo uzyskają właśnie taki status sądów spolonizowanych w szkołach językiem wykładowym stanie się język polski, że powstanie no nie tylko silny na nowo ośrodek uniwersytecki w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński się odrodzi jako polski uniwersytet, ale powstanie wkrótce Uniwersytet Lwowski jako znów Uniwersytet Polski, powstanie Politechnika we Lwowie, a więc szkolnictwo wyższe, jego znakomite uczelnie staną się ośrodkami polskości, a nie Niemczyzny na terenie Galicji. To jest bardzo dużo, ale pamiętajmy, że z tej autonomii nie wynikają konsekwencje ekonomiczne na przykład. Pani redaktor wspomniała, że politycy konserwatywni z Galicji będą sprawowali różne ważne funkcje w Imperium Habsburskim. To prawda. Jeden z najwybitniejszych, najinteligentniejszych spośród nich, Julian Dunajewski, będzie przez kilkanaście lat ministrem finansów Imperium. Uratuje jakby finanse Imperium. Ale pytanie, co z tego miała Polska? Część Imperium, Galicja? Nic. Po prostu w żadnym stopniu położenie ekonomiczne Galicji nie poprawiło się w stosunku do reszty imperium. Czy to dlatego, że Austriacy uważali, że nie jest to strategiczne dla cesarstwa miejsce? Jaki był powód tego zaniedbania? Czy to jest tymczasowość dla cesarstwa, chociaż Galicja była największą prowincją? Nie, Galicja strategicznie wzrastała z każdym rokiem w znaczeniu z punktu widzenia Wiednia, no bo skoro będzie narastał Konflikt z Rosją to rzecz jasna budowanie twierdz w Galicji, wzmacnianie garnizonów, przygotowanie do obrony tych wrót do Imperium Habsburskiego od strony Rosji będzie priorytetem dla Austrii, więc pod względem infrastruktury wojskowej to Galicja owszem zyska bardzo dużo, w związku z tym także linie kolejowe będą powstawały, żeby przygotować tę część Imperium do ewentualnej konfrontacji z Rosją. Ale to nie zaniedbania polityków austriackich w Wiedniu sprawią, że Galicja nie będzie doinwestowana pod innymi względami ekonomicznymi. Po prostu konserwatyści galicyjscy stojący na czele tej polityki ugodowej nie myśleli o tym. Myśleli o utrwaleniu swojej władzy nad Galicją i ograniczali w istocie cały program tych ustępstw, o które zabiegali w Wiedniu właśnie do spraw kulturowych. Bowiem modernizacja związana z ekonomiczną poprawą Galicji, z jej wzmocnieniem oczywiście nieuchronnie musiałaby prowadzić do podcięcia wpływów konserwatystów, które społecznie no, nie mogły być bardzo szerokie. I to jest jakby taka dwoista prawda o naturze tego kompromisu konserwatystów galicyjskich z Wiedniem, który pod pewnymi względami na pewno przyniósł ważne korzyści dla sprawy polskiej, dla kultury polskiej nade wszystko ale pod innymi względami był kompromisem kompromitującym tych, którzy go zawierali w Krakowie. Świadczył o ich bardzo wąskim, egoistycznym spojrzeniu na kształt tego kompromisu, nie przynoszącym tak wielkich korzyści, jak mogłoby to być, gdyby szerzej dalej patrzyli. Czyli w praktyce autonomia Galicji łączyła się z oddaniem władzy w prowincji w ręce Polaków, ale nie wszystkich. Polaków, jak rozumiem? Tak, jak najbardziej. No, władza konserwatystów galicyjskich no, nie była tylko władzą dobrodusznych, mądrych, dalekowzrocznych profesorów, mężów stanu, ale była także władzą wąskiej grupy politycznej, która robiła wszystko, żeby niszczyć swoich ewentualnych konkurentów. W sposób prześladowania, eliminowania walki o wpływy w Galicji, środowisk demokratycznych, środowisk niepodległościowych. Był po prostu mafijny. No można powiedzieć, że konserwatyści krakowscy działali jak sprawnie funkcjonująca mafia, która nie dopuści żadnego zdolnego człowieka z innego obozu, z innej grupy do sprawowania funkcji, które mogłyby spluralizować elity polityczno-kulturalne Galicji. W Galicji autonomicznej, jak wspomniał pan profesor, konserwatyści pieli się po szczeblach kariery politycznej. W monarchii austro-węgierskiej już później hrabia Kazimierz Badeni zdobył urząd premiera i często mówiono o polonizacji Austrii. Ale właśnie jak z, z konserwatystów narodzili się Stańczycy? To tylko dodam, iż Kazimierz Badeni, będący premierem w latach 1895 97 Miał poprzedników, bo jak już wspomniałem, Agenor Gołchowski też sprawował tę te funkcje w Wiedniu, najwyższą funkcję, rzecz jasna, po cesarzu. I premierem był także Alfred Potocki w latach 1870 71 Ale rzeczywiście najwybitniejszy z tej trójki wśród polityków centrum wiedeńskiego będzie właśnie Badeni i wspomniany przeze mnie Julian Dunajewski. Jak się stali stańczykami? Ta historia ma malowniczy początek. W 1866 roku, kiedy Stanisław Tarnowski wychodzi z więzienia austriackiego, w którym siedział za udział w powstaniu styczniowym, spotyka na rynku swojego przyjaciela, Stanisława Koźmiana i zaczynają się zastanawiać, co dalej robić. No, powstanie przegrało, to są młodzi ludzie, mają wtedy około 30 lat, czy da się jakoś wyjść z tej sytuacji popowstaniowej klęski. I postanawiają wspólnie zacząć wydawać przegląd Polski. Niezwykle ważne pismo na przyszłość, właśnie taką Trybunę Konserwatystów Krakowskich, w którym będą publikowali często bardzo inteligentne, wnikliwe teksty z zakresu i polityki, i kultury, i historii. Obok nich, obok tych trzydziestolatków, do których będzie się zaliczał jeszcze Józef Szujski, najwybitniejszy historyk, wśród nich Ludwik Wodzicki, byli także starsi jak Paweł Popiel czy Antoni Zygmunt Helcel. No i dojdzie do nich najmłodszy i najbardziej zajadły, najbardziej taki, można powiedzieć, fanatyczny typ Michał Bobrzyński, który w momencie zakładania tej grupy był dopiero dwudziestolatkiem. Otóż w przeglądzie polskim zacznie się ukazywać seria publikacji, które będą stopniowo, coraz ostrzej krytykowały całą tradycję romantyczną, powstańczą, by z jednej strony wylegitymować autorów tych publikacji, że oto oni zrywają ze swoją przeszłością, no właśnie Tarnowski czy Koźmian czy Szujski to byli ludzie, którzy sympatyzowali z powstaniem albo brali w nim udział. I jednocześnie miało stworzyć platformę owej ugodowej myśli w stosunku do Wiednia. Najważniejsze znaczenie pod tym względem miała broszura Józefa Szujskiego, kilka praw z dziejów naszych w styczniu 1867 roku, która krytykowała stanowczo propowstańcze działania, powstańczą tradycję, stwierdzając, że tak jak dawniej liberum veto było źródłem zguby Polski, tak teraz może nim być liberum conspiro, prawda? czyli działania środowisk demokratycznych. Takim sztandarowym dziełem Stańczyków będzie wydawany cykl pamfletów politycznych wydawany na łamach Przeglądu Polskiego w 1869 roku pod wspólnym tytułem Teki Stańczyka. Tam właśnie Szujski, Tarnowski, Wodziski, Koźmian pod fikcyjnymi nazwiskami pisali listy do fikcyjnych także adresatów, listy, w których bardzo ostro krytykowali, jeszcze ostrzej niż poprzednio Szujski, w swoich broszurach tradycję romantyczną i jednocześnie budowali bardzo stanowczą apologię ugody z Austrią. Ugody, która mogła się wylegitymować wtedy już poważnymi sukcesami. Na tym polegało powodzenie ich polityki w tym momencie, że nie była ona tak jak polityka wielopolskiego wcześniej w zaborze rosyjskim zależna wyłącznie od łaskawości cara, która nie miała żadnych trwałych podstaw w Austrii, wskutek tej nowej sytuacji geopolitycznej, o której mówiliśmy na wstępie naszej rozmowy, Wiedeń był zainteresowany ugodą z Galicją i gotów był iść po tej linii. I idąc po tej linii dał rzeczywiście już do tego momentu, czyli do 1869 roku, sporo. A więc spolonizowanie szkolnictwa. Można było już myśleć o spolszczeniu uniwersytetów, jak już wspomniałem, to wszystko tworzyło tło, w którym ideologia ugody z Wiedniem stanie się ideologią racjonalnie dającą się uzasadnić i przekonującą. I tak właśnie TK Stańczyka zaczyna torować drogę do sukcesów nie tylko publicystycznych, ale politycznych tej właśnie grupy. Stańczykami zostali nazwani najpierw przez swoich przeciwników, ale z chęcią przyjęli te Nazwę to określenie, którego nie uważali za obraźliwe, ale przeciwnie za nobilitujące. I przypomnijmy piękny obraz Jana Matejki, który znajdzie się pod wpływem zwłaszcza Józefa Szujskiego jego przenikliwej i często trafnej krytyki rozmaitych błędów popełnianych w naszej wcześniejszej historii. Matejki obraz Stańczyk jakoś symbolizuje przecież nie głupiego trefnisia, ale mądrego, Człowieka, który rozpacza, a w każdym razie z bardzo smutną miną, smutnym obliczem, zastanawia się nad błędami popełnianymi w Rzeczpospolitej, które prowadzą do jej kryzysu, do jej upadku. Czasy Galicji Autonomicznej przypomina profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Wspomniał pan profesor o sukcesach, jakie notowało szkolnictwo galicyjskie, ale zupełnie na drugim biegunie były sprawy społeczne, sprawy gospodarcze. To doskwierało mieszkańcom Galicji ogromna fala emigracji za chlebem, za ocean, do Brazylii, do Kanady, później do Stanów Zjednoczonych. Stanisław Szczepanowski, autor pracy Nędza Galicji w cyfrach, pokazywał w sposób znakomity tę sytuację. Ale w którymś momencie się okazało, że zaczęto myśleć jak z niej wyjść i nawet próbowano wzorować się tutaj na Królestwie Kongresowym, na działaniach Franciszka Druckiego lubeckiego Dlaczego tutaj nie można było zanotować sukcesów? Trzeba powiedzieć, że zelżenie tej atmosfery politycznej, wprowadzenie wielu elementów kultury politycznej liberalizmu do życia galicyjskiego i przede wszystkim zwiększenie realnej autonomii w działaniu nie tylko całej prowincji, bo tu jak powiedziałem ta autonomia no, nie była pełna, była ograniczona, to jednak zwiększenie zasady samorządności w funkcjonowaniu poszczególnych gmin, w tym gmin miejskich, uruchomi proces niezwykle ważny. Proces aktywizacji ludzi dbających o wspólne dobro w najbliższym otoczeniu. To jest fenomen rzeczywiście niezwykle pozytywny, budzący podziw. Na progu XX wieku, kiedy przyjrzymy się społeczeństwu Galicji, to zobaczymy, że ci, co zostali, bo jak najsłuszniej powiedziała pani redaktor o ogromnej emigracji zarobkowej z Galicji, z przeludnionej wsi galicyjskiej, zarówno żydowskiej, jak i polskiej, jak i rusińskiej, te trzy etnosy były najliczniejsze w Galicji, to ci, którzy pozostali, a przecież pozostała zdecydowana większość, zajmowali się tak intensywnie Aktywnością właśnie po to, żeby lepiej się żyło. Organizowali się w tysiące rozmaitych stowarzyszeń, a to na rzecz upiększania miasta, a to na rzecz rozwoju turystyki historycznej, a to żeby zbudować jakąś drogę, a to żeby kasę samopomocową stworzyć. Kasy Stewczyka rozwijają się tutaj właśnie na terenie Galicji. Ta samorządność, oddolna samoorganizacja ludzi, by radzić sobie, nie czekając na pomoc państwa, jest niezwykle pozytywnym fenomenem w jakiejś mierze chyba związanym jednak z początkiem owej częściowej autonomii. A więc za to chyba mamy prawo, czy nawet obowiązek być wdzięczni programowi ugody. Natomiast podstaw do rozwoju ekonomicznego bez pomocy państwa Galicja nie miała. I tu właśnie ujawniał się problem braku własnego państwa. Filozofia Stańczyków była taka, że państwo, niepodległość nie jest nam tak bardzo potrzebna, Własne państwo, bo oczywiście Stańczycy na czele z Bobrzyńskim uwielbiali państwo, podkreślali. Przede wszystkim Bobrzyński no, robił to w sposób bliski apologii Bismarka. Oczywiście nie do antypolskiej polityki, ale pewnego wzoru politycznego, że trzeba tak właśnie mocne, energiczne państwo budować, nie opierać mu się w żaden sposób, by odnieść jakiś sukces. Tyle tylko, że Bobrzyński nie mówił, że to ma być polskie niepodległe państwo. I Stańczycy godzili się z tym, że to nie jest polskie państwo, że to jest austriackie państwo. Tymczasem, kiedy nie było wielkich bogactw naturalnych, oczywiście pojawi się w pewnym momencie ropa naftowa i jej znaczenie w zagłębiu galicyjskim od Jasła do Borysławia. Ale bez poparcia państwa, które pozwoliłoby uruchomić ten potencjał w większej skali, nie można było liczyć na wyrwanie się z tego zacofania. W Warszawie czy w zaborze rosyjskim było inaczej, po prostu tam i potencjał gospodarczy był dużo większy. W związku z tym można było go rozbudowywać także wykorzystując ogromny, chłonny rosyjski rynek jako rynek zbytu dla produktów przemysłu polskiego. W Imperium Habsburskim to miejsce na przemysłowe centrum było już zajęte. Były Czechy, zrezygnować nie chciały i to umacniało peryferyjność Galicji w znaczeniu ekonomicznym. To właśnie jest klasyczny przykład na to, że własne państwo jest potrzebne. Stańczycy tego nie doceniali, Stańczycy do końca pozostaną wierni Imperium Habsburskiemu. Jak zatem pogodzić takie gesty manifestujące polskość, czyli śpiewanie hymnu, wywieszanie biało-czerwonych flag? Czyli Polskę mamy w sercach, ale jesteśmy wierni monarchii austro-węgierskiej, tak to rozumieć? Myślę, że to jest bardzo ciekawe zjawisko. Otóż te wszystkie wielkie manifestacje, które będą się wiązały z tak zwaną pompą galicyjską, te uroczystości pogrzebowe, obchody historyczne, dwustulecia od sieczy wiedeńskiej, ponowny pochówek Kazimierza Wielkiego, sprowadzenie prochów Adama Mickiewicza. To nie były przede wszystkim inicjatywy Stańczyków. Chociaż rabia Stanisław Tarnowski brał w tym udział. Ale bardzo często w punkcie wyjścia były to manifestacje przeciw Stańczykom, przeciw konserwatystom, środowisk demokratycznych, patriotycznych, niepodległościowych, które chciały pokazać, o niepodległości zapomnieliście, to my przypomnimy właśnie organizując te manifestacje. Ale one nie byłyby możliwe, publiczne organizowanie tak wielkich manifestacji, Gdyby nie, polityka Stańczyków. Na tym polega cała złożoność tego obrazu. Polaków w tym zaborze, ale ich działania nie byłyby możliwe, gdyby nie ugoda przez Stańczyków przeprowadzona. Jak się kłócą, jak się łają. Ha, temperamenta grają. Temperament gra, zwycięża. Tylko im przystawić oręża. Zapalni! Jak sucha słoma, tylko im zabłysnąć nożem, a zapomną o imieniu Bożem. Taki rok 46, przecież to chłop Polski także. A jakże to okropne, jakże. Do dziś chwalą sobie te zapusty. Znam to tylko z opowiadań. Ale strzegę się tych badań, bo mi trują myśl o polskiej wsi. To byli jacyś psi, co wody oddechem zatruli, a krew im przyrosła do koszuli. Patrzę się na chłopów dziś. To co było może przyjść. Dla kogo zatem Galicja autonomiczna była tą arką, która przechowuje Polskę po to, by kiedyś Polska się odrodziła? Stała się nią dla trójzaborowego społeczeństwa, bowiem to, co nie było możliwe w Prusach pod rządami Bismarcka, pod rządami Hakaty, pod rządami Kulturkampfu, ani w Rosji pod rządami generał gubernatora Hurki czy kuratora okręgu szkolnego Apuchtina, Wymieniam celowo symbole takiej skrajnie antypolskiej, prześladującej każdy objaw polskości, polityki w pozostałych dwóch zaborach. Fakt, że był trzeci zabór, w którym można było odetchnąć pełną piersią, gdy idzie o polskie słowo, gdzie można było drukować bez żadnych ograniczeń polską literaturę piękną, gdzie można było na uczelniach wyższych rozwijać naukę w języku polskim. Przypomnijmy, 1883 rok, wielki eksperyment Olszewskiego-Wróblewskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Skroplenie, Tlenu tak. i azotu na skalę światową osiągnięcie. Może warto przypomnieć, że Olszewski zgoła nie był stańczykiem, był powstańcem styczniowym, ale korzystał z tych możliwości, które dawało spolszczenie Uniwersytetu i poprawienie jego jakości naukowej, wynikające właśnie z tej dobrej części galicyjskiej autonomii. To właśnie jest owa funkcja Arki przechowującej to, co szczególnie ważne dla ducha polskiego, a więc kulturę, naukę, w momencie kiedy gdzie indziej szaleje potop, kiedy na pozostałych dwóch zaborach nie ma jak oddychać tylko pod wodą czy raczej pod ziemią w formach konspiracyjnych. A tutaj te formy nie są konieczne. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt myślę tego zagadnienia, a mianowicie Galicja przez spolszczenie szkół przez także fakt, że władza wewnątrz prowincji galicyjskiej spoczywała w rękach elit polskich, nieważne konserwatywnych czy nie, w tym przypadku konserwatywnych, ale chodziło o to, że polskich. To sprawiało, że w tej prowincji dokona się najbardziej efektywnie asymilacja elit żydowskich do polskości. Inaczej niż w zaborze rosyjskim gdzie społeczność żydowska była jeszcze liczniejsza niż w Galicji, a gdzie wskutek prześladowania polskości w latach 80., -tych, 90., -tych, no raczej ludność żydowska nie będzie się w ogromnej większości asymilowała, ani elity do polskości, a w Galicji to będzie masowe zjawisko przyjmowania polskiej tożsamości, polskiej świadomości patriotycznej przez dużą część elit żydowskich. Rachel z Wesela, to nie jest postać fikcyjna, ale to jest postać jak najbardziej historyczna, odzwierciedlająca Szerokie zjawisko, bardzo interesujące. No, dziewczynki żydowskie nie miały żadnej możliwości uzyskania wykształcenia innego niż wykształcenie w szkole polskiej w duchu patriotyzmu polskiego, ponieważ nie było żadnego żydowskiego szkolnictwa dla dziewczynek. Chłopcy owszem mogli się kształcić w szkołach rozmaitych rabinackich. To jest osobne, ciekawe bardzo zagadnienie związane z eksperymentem, że tak powiem, galicyjskim po 1866 roku. Galicja była także tym miejscem, gdzie rozwijało się życie narodowe nie tylko Polaków, ale i Ukraińców, skoro już mówimy o mniejszościach. To także jest Arka w trochę innym rozumieniu? Tak, oczywiście z punktu widzenia pamięci ukraińskiej i patriotyzmu ukraińskiego Galicja ma w tej tradycji no, szczególnie ważne, ciepłe, uprzywilejowane miejsce, bo... Instytucje legalnie działające w zaborze austriackim pozwalały rozwinąć się także narodowości czy zawiązkom kulturowym i politycznym narodowości ukraińskiej. Naturalnie Austria nie zrezygnowała z tradycyjnej imperialnej polityki et impera. A więc częściowo wspierała te ruchy narodowe ukraińskie, by w razie czego móc sparaliżować czy w każdym razie osłabić znaczenie niepodległościowych ambicji polskich elit politycznych, gdyby takie ambicje zostały mocniej zaznaczone przez polskich zarządców Galicji. A więc rzeczywiście następuje proces politycznego uświadomienia, dojrzewania elit ukraińskich, wychodzenia z tradycji moskalofilskiej, to znaczy. No duża część Rusinów zamieszkujących Galicję wcześniej identyfikowała się właśnie z narodem rusińskim uznawanym za część wspólnoty ogólnorosyjskiej, a stopniowo umacnia się w Galicji właśnie w końcu XIX wieku taka orientacja narodowa, która traktuje Ukrainę jako odrębny podmiot życia politycznego, odrębną wspólnotę narodową, która powinna walczyć o swoje prawa przeciwko Polakom, ale i przeciwko Rosjanom. To jest rzeczywiście także bardzo ważne. Fenomen. Dla nas jednakże pamiętajmy może Galicję nie tylko przez to, że polski namiestnik Galicji, hrabia Potocki, zostaje zastrzelony przez ukraińskiego nacjonalistę w 1908 roku, ale pamiętajmy przez to, co najważniejsze dla naszej tradycji, przez to, że w Galicji mógł rozkwitnąć fenomenalny talent Stanisława Wyspiańskiego, że mamy premierę Wesela, potem premierę Wyzwolenia. Że rozwija się tutaj kultura wolnych, można tak powiedzieć, kabaretów, takich jak Zielonego Balonika, który w 1905 roku otworzy swoje podwoje w kawiarni Jama Michalikowa w Krakowie. To właśnie połączenie tych aspektów poważnych i rozrywkowych, by tak rzec, życia kulturalnego polskiego jest być może tym, co szczególnie ważne albo po prostu najważniejsze z dorobku Galicji doby autonomicznej. To właśnie nazwiska wielkich malarzy, nie tylko wyspiańskiego, ale malczeskiego, wcześniej przejściowo. Gierymski był tutaj związany z tym zaborem austriackim. Można by wymieniać no, Mechofera, oczywiście, cały szereg wybitnych postaci tworzących fenomenalną kulturę artystyczną świata młodej Polski, kiedy stolicą tego świata kulturalnego polskiego stanie się na krótki czas właśnie Kraków. To jest początek XX wieku. Nie Warszawa, ale Kraków będzie stolicą kulturalną odradzającej się Polski. A to wynikało z warunków politycznych, jakie stworzyła wolność polskiego słowa, wolność polskich instytucji kulturalnych zabezpieczona przez tę część autonomii galicyjskiej. A propos słowa wolność. Ciekawe, że Wincenty Witos, który zaczynał swoją karierę w Galicyjskim Sejmie Krajowym, opowiadał już w Polsce Niepodległej, że dopiero po wielu latach zrozumiał, iż wolność i niepodległość to zupełnie dwie różne rzeczy. W Galicji za austriackich czasów, kiedy nie było niepodległości, było bardzo dużo wolności, przynajmniej w porównaniu z tym, co w Polsce zaczęło się dziać po zamachu majowym po 1926 roku. Ktoś uważał, że niepodległość ma teraz, a wolność miał wtedy. To też dość oryginalne spojrzenie na czasy galicyjskiej autonomii. Tam w 1895 roku powstało Stronnictwo Ludowe. Tak, musimy oddać co należne swoistemu, jak już wspomniałem, liberalizmowi politycznemu, który mógł rozwijać się w warunkach późnego cesarstwa austro-węgierskiego, i który pozwolił na nieskrępowany rozwój legalnego życia politycznego w całej jego wielości. Tu rozwinie się ilegalny ruch chłopski. To szczególnie ważne, bo wyjdą z niego tacy działacze jak Wincenty Witos, wcześniej Jakub Bojko czy Stapiński. No, tu rozwija się także legalny ruch socjaldemokratyczny na czele z Ignacym Daszyńskim. Tu rozwija się także legalnie działający ruch narodowy, stronnictwo demokratyczno-narodowe, zanim będzie mogło się po latach ujawnić w zaborze rosyjskim, przecież najpierw funkcjonuje w Galicji. Tutaj także będzie mógł zacząć formować swoje stronnictwo niepodległościowe, wielo także nurtowe, wielopartyjne, ale skupione wokół jednego celu, walki o niepodległość. Józef Piłsudski od 1908 roku no i wreszcie tutaj będą mogły zacząć się ćwiczyć legalnie paramilitarne formacje strzelców. Od 1910 roku mają zezwolenie władz austriackich na ćwiczenia. To przygotowanie przyszłej kadry Wojska Polskiego także jest tutaj możliwe. Ale wracając do życia czysto politycznego, to właśnie posłowie chłopscy, posłowie socjalistyczni, posłowie narodowi mogą spotykać się nie z bombą w ręku jak w zaborze rosyjskim, czy z Mauserem strzelając do siebie nawzajem, czy do władz wrogiego państwa i jego funkcjonariuszy, ale mogły spotykać się z kartką, na której mają zanotowane najważniejsze punkty do przemówienia na forum Sejmu krajowego albo na forum Austriackiej Rady Państwa, czyli Parlamentu Centralnego Całego Państwa, czyli Austrii. To właśnie Austria będzie szkołą parlamentarnej kultury politycznej dla wielu polityków polskich, którzy później będą starali się przenosić te zwyczaje na forum II Rzeczpospolitej. Piłsudski tej kultury nie lubił, wyrastał w kręgu kultury konspiracyjnej i może dlatego zderzają się niejako te dwie tradycje w sposób które odzwierciedlają wspomnienia Witosa jako ofiary tego zderzenia, bo Witos wspomina Galicję z łeską wokół, kiedy siedzi w Berezie Kartuskiej, kiedy zostaje skazany na więzienie w procesie brzeskim. To oczywiście nie jest perspektywa, z której można z entuzjazmem tylko oceniać niepodległość. Historia żywa.